O bezpieczeństwie i obronności w Gdańsku prezydent Francji rozmawia z polskimi politykami. Protest w szpitalach powiatowych chodzi o stabilne finansowanie. W tym serwisie powiemy też o awanturniku, który schował się w budzie dla psa. Pierwsza taka wizyta w historii. W Gdańsku jest dziś prezydent Francji Emmanuel Macron. To w ramach pierwszego międzyrządowego polsko-francuskiego szczytu w Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W Gdańsku jest Dagmara Kendzior. Dagmaro z prezydentem Francji spotyka się szef polskiego rządu Donald Tusk. Powiedz, kto jeszcze weźmie udział w spotkaniu? No tak naprawdę mówimy o serii spotkań, bo faktycznie oprócz prezydenta Francji i polskiego premiera mają też wziąć udział przedstawiciele kilku resortów, innymi spraw zagranicznych, obrony narodowej i energetyki, a konkretnie od z naszej strony energii. Mowa ma być o bezpieczeństwie i obronności i tak wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał m.in. o sprawie satelitów, także łączności wojskowej, ale nie wykluczył, że rozmowy mogą też dotyczyć francuskiego parasola nuklearnego. O tym na pewno będziemy rozmawiać, ale tutaj im mniej słów, a więcej czynów, tym lepiej. Szef resortu obrony dodał, że Polska również może zaoferować Francji produkcję oraz sprzedaż swojego wojskowego sprzętu. To są pojazdy minowania narzutowego Baobab, które sprawdzają się, które są bardzo dobrze oceniane, o tym już rozmawiałem z ministrem obrony Francji, również nasze zdolności dronowe. Tu na razie ciężko o konkrety, ale w sprawie francuskich satelitów, jak zapowiadał wicepremier, ma być dzisiaj podpisany list intencyjny. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Szpitalne łóżko poczeka, choroba nie. W szpitalach powiatowych rozpoczął się dziś czarny tydzień. To protest przeciwko pogarszającej się sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia. Chcemy leczyć pacjentów i mieć za to zapewnione stabilne finansowanie, mówi Aleksandra Giczewska z Biura Prasowego Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Coraz częściej zarzuca się nam, że przyjmujemy zbyt wielu pacjentów i udzielamy świadczeń ponad limit, jakby to była zła decyzja zarządcza, a nie realizacja naszej podstawowej misji. Protest jest odpowiedzią na narastające problemy systemowe, w tym brak pełnych rozliczeń za 2025 rok, ograniczanie finansowania nadwykonań oraz zaniżone wyceny świadczeń. Protest nie ma wpływu na pracę szpitali. Są już pierwsze wyniki tzw. prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa. W Warszawskim Sądzie Okręgowym najwięcej głosów poparcia uzyskali sędziowie Edyta Jefimko z Sądu Apelacyjnego oraz Dariusz Zawistowski z Sądu Najwyższego. Teraz wyniki trafią do Sądu Apelacyjnego, gdzie o 15 rozpocznie się zgromadzenie ogólne, mówi rzeczniczka sądu sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak. Będą wydane karty do głosowania i każdy sędzia biorący w nim udział będzie mógł oddać głosy na maksymalnie 15 kandydatów. Wybrana komisja skrutacyjna zliczy te głosy zostaną przekazane marszałkowi Sejmu. Obecność nie jest obowiązkowa. Kadencja KRS upływa 12 maja. Sejm ma wybrać nowych członków rady na posiedzeniu rozpoczynającym się tydzień później, czyli 13, dzień później, czyli 13 maja. Przed policjantami ukrył się w budzie dla psa. Policjanci zatrzymali 49-latka, który pod wpływem alkoholu kilka kilkukrotnie wszczynał awantury domowe. Na policję zadzwoniła jego partnerka. Aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku mówi, że w chwili przybycia patrolu mężczyzny nie było w domu. Funkcjonariusze sprawdzili więc teren posesji. W pewnym momencie zauważyli 49-latka, który ukrył się w budzie znajdującej się na podwórku. Mężczyzna był nietrzeźwy, zachowywał się agresywnie i nadal przynał awanturę. Został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnej celi. A policjanci wdrożyli procedurę niebieskiej karty. Warsztaty kulinarne, gry terenowe, spektakle i koncerty. Łącznie 150 wydarzeń zaplanowano w ramach Warszawskiego Tygodnia Międzypokoleniowego.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 Dla tych, którzy kochają sztukę, zapraszamy na Speed Painting do Łazienek Królewskich. Zapraszamy serdecznie na wspólne śpiewanie ze studentami APS-u i studentami trzeciego wieku. Speed Friending, można się szybko zaprzyjaźniać. A akcja jest organizowana z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Poza Polską Północną i północno wschodnią dziś wszędzie deszcz. Na termometrach od 8 do 13 stopni, do tego wiatr miejscami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, tak rozpoczyna się nowy album Jesse Ware, z którym miałem okazję porozmawiać kilka tygodni temu w Warszawie. Ta rozmowa dziś w Myśliwieckiej 357. Katarzyna Wojtasik, Anna Regulska, Piotr Mec. Witamy, oto utwór tytułowy. bardzo dawno temu, na początk w początkach swojej kariery. Jessie Ware odwiedziła Myśliwiecką 357. Odwiedziła też studio gdzie nawet dla nas wtedy zaśpiewała. A teraz spotkaliśmy się po latach o dziwo, mimo że było samo południe, rzeczywiście przy świecach. Hello again. Hello. After all these years. I know. Oh, that was before the pandemic, which is... Uh, Spotykamy się po tylu latach. It. To było przed I know. pandemią. I know. Właśnie wydałaś płytę taneczną i uderzył COVID. To nie była idealna sytuacja. Jak bardzo jesteś teraz inną osobą od tej, którą wtedy spotkałeś? Myślę, że jestem inną. Prywatnie niewiele się zmieniłam, chciałam jednak myśleć. Ale jako artystka um, as a I think I'm jestem lepsza, I think I'm kind of bardziej pewna siebie artist, i tego co robię, I I myself, znam I'm siebie, mam swoje zdanie, really myślę, że chyba zrobiłam postępy, um, so yeah, I think I'm, hmm. sama nie wiem.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 Tell me what's on your mind, what you need Don't have to whisper a fantasy to this Wiesz, ciężko jest za to teraz nadążyć, bo masz tyle różnych zajęć, like takich jak podcast yeah. Table Manners, kulinarny. I jak to, to zmieniło twoje podejście to, to do kariery muzycznej? Bo jeśli się nie mylę, są ludzie, którzy znają cię wyłącznie z tego podcastu. Just from table I know, it was so <laughs> tak, to zabawne. Ciepiewałam na rozdanie nagród filmowych BAFTA, a w podcaście, który prowadzę z moją mamą, mamy wiele gwiazd filmowych, które były na sali i znają mnie tylko jako podcasterkę. I ktoś napisał w komentarzach na Instagramie wyobraźcie sobie, widziałem Jessie na scenie. Oh. <laughs> yeah, I think Ale muzyka to my moja best. pasja like, i moje my... zajęcie. Uwielbiam But jednak I mój podcast. podcast. But yeah, Pomógł I mean, mi być bardziej kreatywną w muzycznych wyborach. Zdjął trochę też ciśnienia z muzyki jako make sure that źródła utrzymania. Music is bo to hitowy podcast. A hit podcast. <laughs> <laughs> <laughs> Czy to prawda, że Sir Paul McCartney stwierdził po tym jak był gościem: Te kobiety są nie do opanowania? Know, but he, but he tak, ale wciąż he, mnie zaprasza na swoje premiery. So, Uwielbiam um, go. Świetnie się bawił. Chciałabym go znów zaprosić. Aha, ok. I want you all the way I said, uh-huh, okay I want you to tease me, The new album. Czy nowy album to część trylogii? Wiem, wiem, to dziennikarska obsesja, wiem. Ale ja trochę nakręciłem tę narrację. Jako artystka łączę kropki między projektami. Jedna idea napędza kolejną. Jako artystka są zawsze a na but tak na propelling you into a new idea for the next record I mean? tak you, what's on, your pleasure? What's z utworem remember, remember where you, you are, are. Zastanawiałem się, czy go zostawić, czy dać na następną płytę. Ostatecznie nowa płyta jest nawet bardziej w tę stronę, więc jest wspólny mianownik. Jeśli myśleć w ten sposób, nowa płyta jest koncepcyjna. Jest intro. Ostatni utwór, Monamur. Stawia But, nad wszystkim kropkę. I move, yeah? Yeah. Yeah, that it yeah. A nastrój płyty zmienia się w jej trakcie z tematem yeah. rodzinnym yeah. na finał. Pod koniec płyty mam piosenkę Sixteen Summers, Summers. Nie I chciałam zostawiać słuchacza w tym nastroju tam są Twoje dzieci? Yeah. Yeah, I mean, yeah, tak, mój syn. Także w love, love You. Love Studiu, szczerze mówiąc, zachowywał się okropnie. <laughs> Is that all I'm gonna get? It's so easy to forget We're all just passing through Sixteen summers To live in love without regret So darling, give me one more chance The hourglass to stop Or at least slow down If you have children of your own Darling, don't forget to show them How to treasure the here and the now I know what it means The falling leaves, the cooling breeze What can I do? I just close my eyes And now my life's in double time Come hold these hands, you're slipping through Sixteen summers, so many things I haven't said It's so easy to forget, we're all just passing through Sixteen summers, to live and love without regret So darling, give me one more chance Can I spend every summer I've got left with you Say you're my love When September comes You crawled, you walked But now your time's to fly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 To promocja.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 My rodzice i terapeutą Janem Świerszczem. Zapraszam, Anna Dodzińska. Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po pierwszej Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Masło Extra Farmilk, cena z 4,99. Teraz z aplikacją tylko zł przy zakupie trzech. A banany, cena z przedobniżki 6,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Tak, tylko 3,99. Dania tutaj jest stokrotka.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 Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Właśnie mija 14.30. słowie. Mateusz Adamczyk. Dzień dobry. Podczas ostatnich wyborów odbywających się na Węgrzech usłyszałam słowo stare jak świat, które mnie jednak zaintrygowało. Przegrał z kretesem. Jaka jest etymologia tego słowa i czy kretes ma coś wspólnego z kresem? Takie pytania zadała mi pani Elżbieta. Słowo kretes występuje wyłącznie w wyrażeniu z kretesem, które oznacza zupełnie, całkowicie, doszczętnie i funkcjonuje w tekstach od XVIII wieku, choć na pewno jest dużo starsze w języku mówionym. Co ciekawe, nie ma pewności skąd się wzięło. W słownikach znajdziemy szczątkowe informacje na ten temat, ale niektórzy badacze wiążą to wyrażenie, co bardzo ciekawe w kontekście pytania pani Elżbiety, z węgierskim słowem konkretes, kretes, które oznacza niszczyć, zmarnować, zrujnować i zepsuć. Inna teoria głosi, że wyrażenie z kretesem ma związek z dawnym polskim wyrazem krta, czyli dzisiejszym krzta w znaczeniu drobina, okruszyna. Jeśli ktoś przegrywał z krtą, to przegrywał całkowicie, do ostatniej drobiny. Niektórzy słownikarze widzieli w kretesie, jak sami pisali, popsutą łacinę i wiązali to słowo z wyrazami kreta i kreda, które dawniej oznaczały to samo. Stąd powiedzenie brać na kretę lub na kredkę, ponieważ za pomocą kredy zapisywano kto komu jest winien pieniądze. Jeśli więc ktoś przegrywał z kretesem, to przegrywał z całym rachunkiem, ze wszystkim. Ta etymologia jest jednak najmniej prawdopodobna. Korzystając z okazji wspomnę o jeszcze jednej językowej sprawie związanej z przegrywaniem. Pamiętajmy, że zgodnie z regułami polszczyzny mówimy, że ponosimy porażkę, a nie odnosimy porażkę. Czasownik ponosić wiąże się z negatywnymi doświadczeniami. Możemy również ponieść stratę, klęskę, szkodę czy uszczerbek. Z kolei odnosić czy raczej odnieść możemy sukces, zwycięstwo, triumf czy korzyści, a więc ten czasownik, czasownik odnosić, wiąże się z czymś pozytywnym. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Tu Myśliwiecka 357. Słuchamy nowej płyty Jessie Ware Super Bloom i rozmowy z artystką przeprowadzonej przeze mnie kilka tygodni temu w Warszawie. The album with an intro and we album zaczyna się od intro. Zaprasza nas do raju. Widen, Taka trochę kraina jak u Prince'a. Then, Ale potem single, single right przenosi nas w uh, right, biało-czarny świat Madonna. Hmm, <laughs> mm, interesujące. To encyklopedia muzyki tanycznej. Oh, okay. Orkiestry z lat 60. itd. Tak tak Tyle kolorów w przestrzeni jednej płyty. Dzięki. Próbuję wielu rzeczy, które się uzupełniają. Żyję w świecie muzyki dance, muzyki soulowej, muzyki pop. I live in music I live in music I live in pop music I zastanawiam się, jak spójnie połączyć je w jedno. Opowiadanie historii to też część tego. A ja w końcu nie chcę być w żaden sposób zaszufladkowana w jednym gatunku. A potem pytasz co, nie wiesz kim jestem? Tak, próbuję na chwilę być diwą song that was me trying to be a bit of a diva. Prince, is ale right? Prince to dla ciebie ważna postać. Yeah, tak, I mean, jest he's najlepszy. He's the best. The best. Czy to prawda, że miałaś go kiedyś zaportować, ale coś się nie udało? So... Yeah. Tak, miałam grać przed nim na jednym z koncertów w Anglii, ale musiałam polecieć do Grecji i zaplanować swoje wesele. Pytano mnie, nie możesz kiedy indziej? Nie, przepraszam, to moje wesele lecę tam z mężem. Ale bardzo żałuję. Klasyczny przykład jak życie walczy walce ze sztuką. A ja byłem kiedyś u niego w Paisley Park. Opowiem Ci później. Dobrze, opowiem Ci teraz. Jestem kociarzem, w zasadzie nawet psychokociarzem. Kochasz koty? koty. Ile ich masz? Tylko trzy. Myślę yeah. Okay. Yeah. We'll okay, like yeah, yeah. ci potem zdjęcie. So I was for him czekałem na wywiad z nim yeah. w Paisley Park. 45 minut. Nie wolno było nagrywać, wolno było tylko pisać ołówkiem. Kiedy to było? 45 minut. 45 minut czekałem. Który okay. rok. 1999. Okay. 1999. Tak. What the yeah, the nie, nie, no. nie album. Rok. And so I'm waiting for him. czekam na Prince'a widzę kota no to wołam go on wskakuje mi na kolana i zasypia po tych 45 minutach wychodzi Prince widzi co się dzieje widzi kota na moich kolanach i zaczyna wołać całą swoją ekipę żeby im pokazać jak się okazuje to był kot, który tolerował tylko Prince'a So Najlepszy początek wywiadu, jaki sobie można wyobrazić. So he, he you Pol, yeah, polubił cię od, od to, razu, bo yeah, yeah. kot ci so zaufał. Ever, you know, <laughs> well, yeah. so, yeah. also, Jesteś fanką, fan więc chcę ci opowiedzieć o jednym pytaniu, od od jednej odpowiedzi. Czy śniści się muzyka? Tak, ale wiesz, to jest strasznie trudne, Ośnią mi się anioły. Nie są ludźmi, więc mogą śpiewać ciągłym z dźwiękiem, I, jakie to mam potem to odtworzyć to w studio. W studio. So that's, that's what oh, the... I Wspaniałe. Wolność to dźwięk. Rozwiń te myśl. Poran, okay, right, okay. uh, dobra. I mean my Znajduję wolność w zachłośnięciu really się muzyką. Czuję się wolna i pewna siebie, kiedy śpiewam, mimo freedom że freedom często to mnie to my. też przeraża. Poza tym jestem mistrzem ograniczania własnej wolności, najgorszym wrogiem samej siebie. Ale dać się unieść muzyce i fruwać to najbardziej niewiarygodne uczucie. Muszę tak robić częściej. Próbuję. Twoja sztuka odzwierciedla świat za oknem. Jak bardzo jest to świat, w którym chciałabyś żyć? Jest to obraz trochę wyidealizowany. Raj, bez żadnych problemów. idylliczny ale jestem świadoma swoich wad. Chciałabym umieć jak Faust opowiadać o swoich lękach w piosence, to ważne. Ale lubię malować te eskapistyczne obrazy muzyczne. Bo świat to teraz ciężki kaliber i muzyka może być ucieczką. Lubię ten stan przeniesienia it it. w inną rzeczywistość. I w muzyce, w teatrze, na wystawie, go w filmie. Kiedyś na początku kariery byłaś bardziej autobiograficzna. Teraz bardziej chowasz te wątki. Wiesz co, nie wiem, czy tak jest. Nie... Mam odwrotne wrażenie, że kiedyś wiele ukrywałam i z pewnością wciąż piszę własne, osobiste piosenki, ale znalazłam komfort jako autorka piosenek w opowiadaniu niekoniecznie własnej historii, ale też czyjejś. Ale chcę wierzyć, że na tej płycie patrzę na prawdziwy świat i prawdziwe życie. Bo takie kocham rodzina i mój własny świat, w którym żyję. Chcę połączyć imaginację z domową codziennością. Ale stałaś się też mistrzynią sztuki aluzji, przewrotnej, ironicznej. Tak, i to jest coś, co uwielbiam. Tak jak w Don't You Know Who I Am. Albo posłuchaj Ride, albo Mona Moore. Są właśnie takie, puszczam oko, mówiąc, że jestem zła albo piękna. Podobnie jak twój słynny page na scenie. The has been tak, Page <coughs> jest fantastyczny. Czyli to był pomysł mojego choreografa. Jak zareagowałaś? Jak? Nie mam doświadczeń z pageem, ale jedziemy z tym. Myślę, że ponieważ nie napisałam jeszcze wtedy Right, Page był esencją What's Your Pleasure. That whip's been in there since what's your pleasure. Więc teraz so now musimy, find another kiedy już jest Wright, znaleźć nową choreografię concert. na koncert. I'm oh. Are you a team animal? team Czy jesteś yeah. zwierzęciem stadnym? Lubisz pracować w zespole? Oh. Jesteś też mocną, wymagającą osobowością. You strong, you know, Mój manager by exactly. się zgodził. Wymagam wiele no, od agree. ludzi wokół. Myślę, że... Wiedzą, że to dlatego, że wierzę w nich i wierzę, że możemy razem dokonać wiele. Stałem się trochę perfekcjonistką. Mam nadzieję, że robię to pozytywnie, ale tak potrafię być wymagająca, nie odpuszczam łatwo. I spodziewam się tego po moim teamie, który na szczęście jest fantastyczny. We I myślę so też, great że great wiem, way. gdzie jest granica. Dziękuję, Jessie. Dzięki, nieźle kończymy. Control i Psychopatka. Dobrze cię znów zobaczyć. you Dziś gościem programu Tu Myśliwiecka 357 była Jessie Ware i nowy album Super Bloom miał swoją premierę w ostatni piątek. Bardzo dziękujemy. Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik i Piotr Mec. Do usłyszenia.